To są informacje Polskiego Radia 24. Niedopuszczenie do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego zbada prokuratura. Wszczęto śledztwo w tej sprawie. Nie tylko ścieżka karna, również postępowanie cywilne. W informacjach powiemy, jak poszkodowani przez zonda krypto mogą walczyć o odzyskanie swoich środków. Zajrzymy też do Tatr. Tam po półrocznej hibernacji wybudzają się świstaki. Minęła 22. Łukasz, Pastor, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego. Zbadane mają zostać m.in. kwestie pracowników Kancelarii Prezydenta. Mieli oni doradzać Karolowi Nowrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.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 Setki kolejnych zawiadomień wpływają codziennie do prokuratury od osób poszkodowanych przez zonda krypto. Klienci nie mogą wypłacić swoich środków, bo giełda kryptowalut ma problemy z płynnością. Dla pokrzywdzonych w sprawie zonda krypto zostanie uruchomiona strona internetowa z instrukcją składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, informuje katowicka prokuratura. Oprócz ścieżki karnej klienci tej giełdy mają prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnej, aby odzyskać pieniądze, mówi Paweł Jeglicki z kancelarii Revertis.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 ścieżka tak, jak to powinno wyglądać. I tutaj naszym zdaniem oczywiście są szanse na odzyskanie tych należności, no szczególnie dla tych osób, które wykażą się pewną aktywnością odpowiednio szybko podejmą działanie. Mówił Piotr Jeglicki. Afera Zonda Krypto rzuca cień także na Polski Komitet Olimpijski. Giełda Kryptowalut jest sponsorem generalnym pko u i fundatorem nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Liczę na to, że Radosław Piesiewicz poniesie konsekwencje prawne, mówi minister sportu. Jakub Rutnicki twierdzi, że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 Frankfurt Rzeszów i Frankfurt Bydgoszcz otwierają listę połączeń, które przynajmniej tymczasowo, jak ogłosił przewoźnik, zostały skreślone z rozkładów. Od poniedziałku koncern organizuje 120 lotów dziennie mniej. Za te wykreślone odpowiadała przede wszystkim Lufthansa City Line, której zamknięcie firma ogłosiła w ubiegłym tygodniu. Jednym z powodów decyzji są kurczące się zapasy paliwa lotniczego, stąd pomysł likwidacji najmniej rentownych połączeń. Wśród zredukowanych lotów są inne krótkodystansowe kursy organizowane przez linie Swiss, Austrian Airlines, ITA i Brussels Airlines. Zamknięcia i zmiany dotkną m.in. podróżujących z Gdańska i Wrocławia. Przewoźnik rozpoczął akcję informowania klientów swoich linii z wielu krajów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W informacjach Gdynia strażacy zlokalizowali źródło pożaru w dużej hali przy ulicy Północnej. Wewnątrz obiektu o powierzchni 5000 m kwadratowych składowano sprasowaną makulaturę. Trwa tłumienie ognia i poszukiwanie zarzewi, mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Pomorskiej Straży Pożarnej. Strażacy wykonują otwory wizyjne w hali, w konstrukcji hali, by jak najlepiej dotrzeć do źródła zarzewi ognia. Na miejscu jest około 30 zastępów Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja. Na koniec Tatry. Tam świstaki zaczęły wybudzać się po zimowym śnie. Drzemka trwała pół roku. Po zimie zwierzęta są mocno osłabione. Muszą przekopać się przez grubą warstwę śniegu. Na powierzchni czekają na nie trudne warunki, w tym drapieżniki i brak pożywienia.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 w zimowy sen dorosłe świstaki ważą około 8 kg, po wybudzeniu nawet o połowę mniej. To były informacje polskiego Radia 24. W nocy bez opadów. Termometry pokażą przeważnie od 2 do 6 stopni. Lokalnie na północy spadek temperatury do zera, a przy gruncie do minus 2 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Mamy już 6 minut po godzinie 22. Dzisiaj środa, to jest 22 dzień Kwietna, kwietnia. a Kolejne propozycje dla Państwa w Polskim Radiu 24 przed nami. W Polskim Radiu 24. I niezwykle ciekawy temat teraz dla państwa mamy, no bo często słyszymy, że warto się rozwijać, warto dbać o swój samorozwój, żeby zrobić coś dla siebie, żeby ze sobą porozmawiać, wsłuchać się w nasze wewnętrzne ja, ale czy też ten samorozwój może być w pewien sposób albo w którymś momencie pułapką dla takiej chęci przeżywania życia. To wszystko przed nami w audycji do pomyślenia, no bo tutaj temat, który zostanie podjęty dotyka tego, skąd bierze się taka ciągła potrzeba pewna. Optymalizacji takiego ciągłego samorozwoju, no i czy też przez takie ciągłe myślenie o sobie możemy tracić poniekąd więzi społeczne? No bo rzeczywiście to może być pewna pułapka, kiedy skupiamy się wyłącznie na sobie to przestajemy dostrzegać albo zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła nas i być może w pewnych momentach traci się jakieś więzi społeczne, czy to w rodzinie, czy z przyjaciółmi. Myślę, że to jest temat jak najbardziej do tego, żeby nad nim się pochylić i zastanowić. Choć też nie negujemy oczywiście samorozwoju, bo to, żeby ze sobą rozmawiać, patrzeć na siebie, na swoje potrzeby, też jest niezwykle ważne. Więcej już teraz w Polskim Radiu 24.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 Wojtkiewicz, psycholożka oraz autorka podcastu "Sznurowadła Myśli była moją i Państwa gościnią. Dziękuję jeszcze Dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień. Do pomyślenia. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 22.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Donald Trump chce jednogłośnej odpowiedzi Iranu na jego propozycje dotyczące zakończenia wojny, poinformowała rzeczniczka Białego Domu, Caroline Lewitt. Wcześniej amerykański prezydent powiedział, że jego zdaniem władze w Teheranie nie mówią jednym głosem w tej sprawie. Caroline Lewitt odniosła się też do ogłoszonego wczoraj przedłużenia rozejmu między USA a Iranem. Jak mówiła, termin jego zakończenia nie został wyznaczony. Dodała, że częścią negocjacji pokojowych ma być Przekazanie Amerykanom irańskich zasobów wzbogaconego uranu. Ponad tysiąc osób poszkodowanych w aferze zonda krypto zgłosiło się do prokuratury regionalnej w Katowicach, która zajmuje się tą sprawą. Śledczy szacują, że oszukanych może być dużo więcej, nawet do kilkudziesięciu tysięcy. Liczba zgłoszeń rośnie lawinowo, mówi prokurator Michał Binkiewicz.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 się stało z tą giełdą, że pieniądze zostały wyprowadzone. Jeszcze nie mamy po prostu dostępu do ośrodków. Prokuratura uruchomi specjalną stronę internetową dla osób pokrzywdzonych przez zonda krypto. Rząd pracuje nad kolejną wersją ustawy o kryptowalutach.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 Najwięcej fałszywych ofert pojawia się przed dłuższymi weekendami i świętami, a także podczas wakacji. Wieczór w Polskim Radiu 24 Powtórka programu o wiedzy.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 było gorzej niż wcześniej, ale z drugiej strony na praktycznie wszystkich albo w większości szczątków kostnych z um, epoki Pleistocenu, szczególnie gdy mówimy o Homo Sapiens i Natartalczyku, gdzie tych szczątków rzeczywiście jest dużo, są ślady różnych urazów, różnych chorób, na pewno jeżeli dużo, dużo krócej niż um, teraz,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 po pierwsze, czy to było, czy to były takie związki, powiedzmy, jakie rozumiemy dzisiaj, czy to było związane z agresją, i niekoniecznie było e, dobrowolne. Mm -hmm. No bo tak naprawdę jakby te, te relacje homo sapiens i indatsyka nie są jasne dla nas. Wiemy, że okupowali czasami te same miejsca, ale w różnych czasach, więc to jest też wielka zagadka. Jak wyglądały ich relacje?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 Jo wiedzy. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Już mamy 56 minut po godzinie 22. Co przed nami? 23 to podsumowanie najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie, a sporo się działo, więc warto na pewno pozostać razem z nami, do czego gorąco Państwa zachęcam.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 Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18.00 zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Autopromocja.